Agaton Giller Podróż więźnia etapami do Syberii w roku 1854 Odcinek 12 Dokończenie części piątej Dla utrzymania porządku i bezpieczeństwa własności w kraju, jak również dla powstrzymywania ludzi, którzy by mogli szkodzić Jakimkolwiek interesom społeczeństwa zaprowadzenie paszportów zdawałoby się potrzebnym, gdyby nie było sposobu zastąpienia tego koniecznego złego sposobem więcej folgującym woli i interesom jednostek, to jest organizacją, która by zabezpieczyła prawa i pracę każdemu. Wówczas występki, stając się mniejszymi w liczbie, łatwiej mogłyby być wyśledzone i pojmanie uciekającego stałoby się i bez użycia paszportu dosyć łatwem. Paszporta utrudzają ruch w kraju, a więc szkodzą handlowi. Ścieśniają osoby w gwałtownych i nagłych potrzebach natychmiastowego wyjazdu i poddają wygodę wszystkich mieszkańców urządzeniu, które prócz łatwości ścigania niebezpiecznych ludzi i korzyści pieniężnych dla skarbu nie ma żadnych innych korzyści, a sprowadza wiele złego, bo iluż to ludzi, Albo dla nagłości interesu, albo dla niewiadomości lub lenistwa, nie biorąc paszportów, puszcza się w drogę? Schwytani, sponiewierani, pokazywani w drodze w kajdanach, w ubiorze okropnym, z ogoloną głową, cierpią, ale najczęściej oswajają się z położeniem aresztowania i nie widzą w nim hańby przywykają do kajdan, krat, wyuczają się podstępu, zbrodni, rzuceni w szumowiny pomiędzy wyrzutków społeczeństwa, sami stają się zbrodniarzami. Ludzie, którzy takim sposobem zrobili się łotrami w każdym państwie znajduje się wielka liczba. W Moskwie zaś, jakem się później przekonał, Zrosła ona do ogromnej i strasznej cyfry. A to są ludzie, którzy się nie kwalifikowali na zbrodniarzy. Gdyby się trzymano zasady zapobiegania występkom i chciano wniknąć w sposoby tworzenia się zbrodniarzy, ci nieszczęśliwi nie tylko by nie zostali łotrami, ale byliby spokojnymi i korzystnymi. Mieszkańcami państwa Urządzenia paszportowe Moskwy, Prus i Austrii Doszły do najwyższego stopnia doskonałości I tak ścieśniły ruch wewnętrzny Tak go ograniczyły, uwarunkowały Iż zdaje się, że te państwa są tylko szerokimi więzieniami każdy poczciwy człowiek, żeby uniknąć tych przykrych ceremonii, wizowania i przedstawienia się, oczekiwania brutalstwa urzędników, podejrzeń i sprawdzeń prawności paszportu, nie puszcza się w podróż i jeżeli nie ma koniecznej potrzeby, woli siedzieć w domu. Paszporta jako policyjny środek trzymają na oku każdego mieszkańca, dają policji wiadomości z każdego kroku w podróży, ułatwiają zbadanie stosunków i otaczają każdego mieszkańca w podróży dozorem policji. Bezpieczeństwa osoby nie pomnażają paszporta, ale w państwach, gdzie ciągły dozór, ciągła baczność policji i ścieśnianie indywiduów jest warunkiem istnienia rządów, przyznajemy, paszporta są wynalazkiem idącym wprost do celu. To jest pomnażają bezpieczeństwo i trwałość tych rządów ze szkodą jednostek składających naród. Rządy, które nie opierają się na interesie narodów, zmuszone są ciągle utrzymywać ten policyjny środek paszportów. Rządy zaś bezpieczne w sobie przez rozumne i stałe popieranie interesu i woli narodów nie są i nie będą zmuszone do użycia ustawy paszportowej. Człowieków, z powodu którego napisałem tyle o paszportach, zachęcony i ośmielony moją rozmową opowiadał mi wiele szczegółów, swego życia i drogi obecnej. Wyliczał wszystkie pobicia, jakie w drodze odebrał, mówił o głodzie, którego nie mógł uśmierzyć siedmiu groszami dawanymi przez skarb na dzienne wyżywienie aresztanta. Suma to zbyt mała i nie wystarcza na żywność, szczególnie w czasie drożyzny przednówka. Żal mi go było, bo chociaż nie był jeszcze łotrem, ale już utracił godność człowieczą. Moralne uczucia stępiały, oswoił się z życiem potrącanem i widać było niedawno wyrosłe złe, którego z czasem zrobi zbrodniarzem. Brudno i nieczysto na odwachu. Zmęczony drogą, wcześnie położyłem się spać, ostrożnie w przódy przywiązawszy pieniądze do ramienia. Manatki pozgarniałem i ległem na nich, żeby śpiącego odwachowi towarzysze nocą nie okradli. Mocno zasnąłem. Przez sen jednak posłyszałem szelest zbliżającej się osoby, a wreszcie i dotknięcie cudzej ręki. Zerwałem się z krzykiem. Na łotra, który chciał mnie okraść i zagroziłem mu skargą. Odsunął się ode mnie i z najzimniejszą krwią odezwał się: Czego pan tak zląkłeś się? Nie wiedząc, że śpisz, chciałem prosić cię cokolwiek tytoniu na fajkę. Przepraszam, że sen przerwałem. I dalej prosił z bezczelną śmiałością o tytoń. Dałem mu tytoniu, ale nie mogłem już spać. Obawiałem się nowych prób złodziei. Uf, co mnie próbował we śnie, był to deserter moskiewski. On, jak i jego towarzysze, obojętnie oczekiwali i poddawali się przykremu losowi. Bez żadnego wzdrygnięcia mówili o okropnej karze pałek, jaka ich czeka, i każdy już za wcześnie przygotowywał się do nowej ucieczki po wytrzymanej karze. Skarżyli się na nędzę, surowość oficerów, ciągłą pracę, bicie ustawiczne za najmniejszą rzecz i pomyłkę. Na mały żołd, na tysięczne inne przyczyny, które zmusiły ich do ucieczki z szeregów. Nazajutrz wszystkich poprowadzili w dalszą drogę. Zostałem sam jeden. Dzisiaj mam w międzyrzeczu dniówkę, którą spędziłem krążąc cały dzień zadumany po szerokiej izbie odwachowej. Dla niepoprawnego radia PL czytała Katarzyna.